Kierownictwo walki konspiracyjnej powzięło decyzję zlikwidowania jednej nocy sieci ponad dziesięciu posterunków żandarmerii niemieckiej na północno-wschodniej granicy Generalnej Guberni. Do wykonania tego zadania wyznaczono prócz oddziałów będących do dyspozycji na miejscu parę oddziałów warszawskich. Jednym z wyznaczonych był oddział Zośki. Zośka Nauczony lekcją czarnocińską, pilnuje najdrobniejszych szczegółów przygotowawczych. Dla celów szkoleniowych oddziałem dowodzić będzie Andrzej Morro. Zośka ma pójść w charakterze obserwatora. Tym niemniej teraz, w czasie żmudnych przygotowań, trzyma oko i rękę na wszystkim. Nie może się zdarzyć żadne niedopatrzenie, żadna zła kalkulacja, żaden błąd. Ich posterunek znajduje się podwyżkowym. Mieści się we wsi Sieczychy, w dużym drewnianym budynku, gdzie kwateruje około dwunastu żandarmów. Aby wykluczyć czynnik opóźnienia, Zośka rozpoczyna koncentrację swego oddziału w lasach na trzy dni przed uderzeniem. Odjazd. Zaczyna się druga połowa sierpnia. Lato jest pełne słońca. Dnie są upalne, noce ciepłe. We wszystkich sadach, obok których przechodzi Zośka, pełno jabłek. Gałęzie aż uginają się od owoców. Młodzi ludzie obiadają się papierówkami, są szczęśliwi z wyrwania się z miasta i podnieceni czekającą ich przygodą. Temperaturę uczuć podnosi świadomość, że nie tylko oni jedni stoczą ten nocny bój. Podobnych walk będzie na pograniczu dziesiątek. Oczywiście mowy nie ma, żeby się wobec pozostałych oddziałów zbłaźnić. Biwakują w wielkim lesie, owianym wspomnieniami 1863 roku. Tradycja okoliczna nazywa te miejsca linią powstańców. Gdy młodzi ludzie siedzą wieczorem przy ognisku, nie sposób jest odpędzić myśli od tamtych z 1863 Mój pradziad zaczyna jeden. Mówiła mi babka. U nas w domu wisi taka śmieszna fotografia. Jak to się nazywa? Dagerotyp? Andrzej Moro i Maciek szepcą o halku. Ten by się tu świetnie czuł. Sęki chrustu trzaskają w ogniu. Dym mile podnieca nozdrza. Można tak leżeć na kocach zapatrzonym w ognisko godziny całe. Płomienie migocą blaskami na twarzach skupionych wokół ognia. Co się kryje poza tymi oczyma, wpatrzonymi w płomień? Czy odbija się w nich treść tego, o czym mówią przy ognisku? Może myśli wirują gdzieś po pokojach i po pokoikach warszawskich? A może kołacze w sercach ich niepokój o to, co zdarzy się nieodwołalnie jutro? Zośka jak zwykle nie odzywa się, słucha tylko i dorzuca do ognia chrustu. Robi się już późno. Odmówili modlitwę, odśpiewali pieśń wieczorną i zaczęli grupkami oddalać się na spoczynek. Andrzej Morro poszedł sprawdzać czujki. Następny dzień, 20 sierpnia 1943 roku, dłużył się nieskończenie. Nikt nie mógł wychylić się z lasu, by nie wzbudzić podejrzeń. Porządkowanie broni zajęło tylko chwilkę czasu. Leżeli więc w plamach słońca lub w cieniu drzew i czekali. Nareszcie. Jest godzina 19.30. Zbiórka. Podział broni. Pouczenie lekarza, jak się zachować w przypadku zranienia. O godzinie 20.00 odmarsz. Kolumna Posuwa się w idealnym porządku i w całkowitej ciszy, starannie ubezpieczona. Na przodzie kroczą w zwartej grupce Zośka, Andrzej Morro, Długi i Maciek. Idą leśną drogą. Mrok gęstnieje coraz szybciej. Od posterunku żandarmerii dzieli ich tylko osiem kilometrów. Wyszli na polną drogę. Jest już zupełnie ciemno. Posuwają się tak cicho, że nie słychać najmniejszego brzęku, żadnych głosów. Tylko serca biją nieco szybciej niż zwykle i tylko czoła są bardziej niż zwykle skupione. Mija czas. W tej cholernej dywersji nie można żyć jednolitym, prostym, żołnierskim życiem. Ciągła huśtawka rozwojenia. Żołnierz cywil, dowódca mama, pistolet szkoła. Cicho, syczy Zośka. Mijają znów dziesiątki minut. Celowo wikłają krok, aby nie wbijać w ziemię rytmu. Od idącego na przodzie ubezpieczenia błyska ostrzegawsze światełko. Uwaga! Zeszli w bok. Stanęli. Nadsłuchują. Powoli mija ich jadący rowerem niemiecki żołnierz. Przejeżdża w odległości kilkudziesięciu kroków. Nic nie widzi. Nic nie słyszy. Pedałuje spokojnie. Zniknął. Idą dalej. Schodzi księżyc. Z minuty na minutę robi się jaśniej. Zapowiada się cudowna noc. W księżycowej poświacie Zośka dostrzega wyraźnie zarysy twarzy swych najbliższych towarzysz. Ten długi wzrostem przypomina glizdę Alka. Nie, jest trochę niższy i nie taki radujący się życiem jak Alek. Za to Maciek ma zupełnie ten sam typ odwagi, co Alek. Cóż za szaleńcy... Andrzej Morro. Drugiego takiego jak Rudy już nigdy nie będzie, ale Morro ma jednak coś w sobie z rudego. To jego swędzenie mózgu. Rudy. Rudy. Daj jabłko w gardle mi zaschło. Mruczy to długiego. Długi podaje zośce jabłko. Ten je. W świetle księżyca rysują się wyraźne kontury pierwszych chat. Tu gdzieś musi być jar, gdzie przeczekają ostatek czasu. Czasu tego jest jak lodu. Wyprawa dobrze przygotowana przebiega w spokoju i ładzie. Czarnocień się nie powtórzy. Jar to podstawa wyjściowa do natarcia. Na skraju wsi, o tam, w tym wielkim drewnianym baraku, mieści się posterunek żandarmerii. Zośka z dwoma dziesiątkami ludzi poprowadzi natarcie. Andrzej Morro będzie w ubezpieczeniu Obie grupy wchodząc do jaru Oddzielają się Zalegają obok swych dowódców Czekają Jest jeszcze czas Z mroku wyłaniają się sylwetki dwóch zwiadowców I zbliżają się do Andrzeja Morro Wszystko w porządku Śpią Jest ich dziesięciu czy dwunastu Wszyscy w baraku Wartownik kręci się, włazi i wyłazi z domu, uzbrojony w karabin. Zośce błyszczą oczy. Maćkowi bielą się w uśmiechu zęby. Zapowiada się gładka robota. Dochodzi północ. Już pora. Andrzej Morro podchodzi do Zośki, daje znak. Zośka unosi się, zanim jego ludzie. Każdy od dawna wie, co ma robić. Zośka wyjmuje kolta. Podaje Andrzejowi Morro dłoń i wspina się ku górze, na pole, poza jar. Ludzie za nim, w odstępach, sekcjami. Cudowna noc. Drzewa, pola, łąki. Niedaleko chałupy. Wszystko w blasku. Ostrożnie skradają się polami, wybierając miejsca zacienione przez krzaki i drzewa. Półzaciemnione okna na posterunku świecą jak latarnia morska. Przyciągają jak magnes. Coraz to widoczniejsze, coraz bliższe. Hipnotyzują. Ostatni instrukcyjne ruchy ramienia. Ostatni szept rozkazu. Dalej nie można. Już tylko kilkadziesiąt kroków dzieli od wrogów. Po werandzie wolno chodzi wartownik. No, w imię Boże. Zaczynamy. Cośka krótko błyska na targą. Jeden z młodych ludzi unosi się z ziemi, robi zamach ramieniem i pada. Kilogramowy granat Filipinka wali pod płot baraku. Sekunda ciszy i błysk płomień. Potężny huk. Dym i kurz. Wybuch to przerażenie wrogów. Wybuch to znak do szturmu. Powinni się zerwać, pędzić, strzelać. Się nie rusza. Są oszołomieni potęgą wybuchu, przywarli do ziemi jak urzeczeni, w łomocie serca bezwolni, w izbie wrzask, w oknie miga hełm wartownika z karabinem. Jasne pioruny, ten śmiertelny bezwład chwili kryzysu, to samo co pod Arsenałem i w Celestynowie. Naprzód wrzeszczy Cośka nienaturalnym głosem i oderwany od ziemi pędzi ku furtce nie znikło. Zerwał się Maciek, pędzą inni. Furtka. Zośka kopie nogą drzwi, skacze na próg, czując za sobą tu pod dziesiątka stóp towarzyszy broni. Strzał z okna. Wali coś w pierś. Zapiera oddech. Jak cuglami szarpnięty koń. Wpiera się Zośka stopami w deski ferandy i powoli skręca półobrotem. Słania się ku ścianie. A obok... W czującym zwycięstwo pędzie przebiegają jego ludzie. Wpadając do izb, strzał po strzale, gęsto, wrzaski strachu i wybuchowe krzyki bitewnego upojenia. Głosy stają się coraz dalsze, coraz cichsze. W głowie wzmaga się szum, przed oczyma blaski i cienie. Czy to się zbliża postać zwycięskiego Maćka? Czy też idzie szaleniec Alek? Nie, to Długi. Szybko nadchodzi od pola. Alek czy Długi? Rudy, Rudy. To na pewno on. Złocista, rozwichrzona czupryna. To on. Nareszcie znów razem w walce. Kochany, teraz ja, ranny. Bezsilne, omdlałe ciało osuwa się spod ściany ku ziemi. Zdobycie posterunku żandarmerii w Sieczychach było jednym z najpiękniejszych zwycięstw Zośki. Całkowicie udana akcja. Tylko jeden człowiek z całego polskiego oddziału przelał w tej bitwie krew. Zośka. Kończy się w tym miejscu opowieść. Choć walka toczy się dalej. Nieubłagana sprawiedliwość powoli, lecz nieodwołalnie zbliża karzącą dłoń ku gardłom zbrodniarzy świata. We krwi i męce tworzenia rodzi się polski świat jutra, zamglony chaosem chwili. Walka trwa. Trzeba przerwać tę opowieść. Opowieść... O wspaniałych ideałach braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć. Warszawa, Kwiecień 1944 roku. Aleksander Kamiński, Kamienie na Szaniec, czytał Jerzy Zelnik. Realizacja i oprawa muzyczna. Sonic Alchemy. Wydawnictwo Aleksandria.